Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczny, strażny i tajemnicz znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 grudnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 166. nawydanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szyma z odległej, odległej przyszłości. Witam Was serdecznie i zapraszam na pierwszy odcinek Czasu podsumowań 2017. Czasu podsumowań, czyli cyklu audycji, w których moi goście, moje gościnie podsumowują ubiegły rok pod kątem horroru. Dzielą się swoimi polecankami, odradzają czasami to, co im się nie podobało, wymieniają ulubione premiery filmowe, książkowe, serialowe, komiksowe, growe, ale i zdarza im się wspomnieć o konwentach, wystawach, koncertach, urbeksie i o innych aktywnościach mniej lub bardziej z grozą związanych. Dzisiaj też będziemy wymieniać właśnie dobre rzeczy związane z horrorem z 2017 roku, ale zanim przejdziemy do konkretów, to ja pozwolę sobie na krótką, albo i nie tak krótką metę, bo historia tego podcastu jest absurdalna. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, no to zapraszam na ten segment, jeżeli nie, jeżeli interesują Was tylko polecanki, no to sprawdźcie sobie w opisie timecody, czy to w poście, tak, na Konglo, na Nekro, etc., czy w opisie filmu na YouTube. Na pewno znajdziecie informacje, w której minucie, sekundzie zaczynają się wstawki moich gości i gościń, więc możecie sobie od razu przewinąć do pierwszej takiej wstawki, a jeżeli nie chcecie, no to ja teraz na wstępie opowiem, co się w ogóle z tą audycją działo i jak do tego doszło, że ona się ukazuje z takim opóźnieniem. Wyjaśniam może od razu podcast ten, to, czego teraz słuchacie. tak Ta właśnie wstawka wstępna, ta moja narracja jest nagrywana i montowana z mniej więcej ośmioletnim, dziewięcioletnim nawet opóźnieniem, ale co się odwlecze, to nie uciecze, jestem słowny chłopak, tak, powiedziałem, że to się ukaże, więc się ukazuje nie ma to tamto, obiecałem, że będzie to słowa, dotrzymuję. A skąd takie absurdalne opóźnienie, nawet jak na standardy nekro... No w ogóle, no to jest absurdalne, umówmy się, kropka. Otóż grudzień 2017 roku, czyli okres, kiedy pierwotnie powinienem się za to brać, dla mnie był dosyć aktywny, ale i skomplikowany. Ja wówczas opublikowałem aż 8 podcastów, ale to były podcasty, uwaga... Cytuję, właśnie czytam tutaj numerki ze spisu treści z archiwum 162, 151, 169, 161, 155, 165, 163, 164, chyba w tej kolejności. I dobrze słyszycie, to był czas, kiedy ja robiłem zajawki kolejnych odcinków, czyli każdy odcinek kończył się, tym, a już za tydzień w następnym nawiedzonym podcaście, no i tam była zajawka tematu kolejnego odcinka. I w związku z tym każda obsuwa i każdy jakiś problem z nagraniem typu nie udało się z kimś tam zgadać, nie udało się czegoś obejrzeć, przeczytać na czas, wszystko to generowało ogromny chaos. Te wstawki końcowe, tak te zajawki, zapowiedzi, zwiastuny, one były myślę fajne z punktu widzenia słuchaczy, słuchaczek. Ja bardzo lubiłem takie rzeczy w podcastach tamtej epoki ale od strony twórcy to, to była beznadziejna decyzja. To było coś, co naprawdę mega utrudniało całą pracę. No i też sam fakt nagrania tego, zwłaszcza, że ja próbowałem robić z tego czasami jakieś zagadki, niech starałem się, żeby to były zajawki takie nie do końca wprost, trochę bardziej kryptyczne zagadkowe właśnie, no to, to wymagało dodatkowej pracy gdzieś tam twórczej, kreatywnej i jeszcze czasami na przykład udało się nagrać rozmowę, zmontować ją i tak dalej, ale też nie był gotowy podcast, bo trzeba było wykmienić, co będzie w następnym tygodniu, z tym tygodniowym wyprzedzeniem ponad i jeszcze wymieścić tę zajawkę, też to nagrać, zmontować i domontować do tego projektu pierwotnego i to zawsze była dodatkowa, beznadziejna praca. Tak jak mówię, fajna, pewnie od strony słuchaczy, słuchaczek ja przynajmniej bardzo lubiłem, ale jako twórca nie polecam nikomu, tak? Nie wchodźcie w to, radzę tego nie robić. No i w tym grudniu ja starałem się trochę uporządkować różne braki w audycjach, tak jak się udawało, dlatego ta kolejność była pomieszana, no ale to był aktywny okres. Ja strasznie dużo wtedy. Nagrywałem, montowałem, publikowałem. Nawet byłem z tego powodu zadowolony, a potem przed styczeń 2018 roku, kiedy to miało powstać to podsumowanie, które teraz e, słyszycie w swoich głośnikach i słuchawkach. A ja spędziłem ten okres e, głównie kursując po pracy między jednym rodzicem e, w mieszkaniu, a drugim w szpitalu po drugiej stronie miasta. A jeszcze mieszkałem w trzecim miejscu tego miasta i pracowałem w czwartym, no i no nie miałem czasu na nic. Tak? Ja zrezygnowałem z nagrywania czasu podsumowań, i w ogóle z nagrywania wtedy. Jak sprawdziłem sobie archiwum, to Nekro zapadło się pod ziemię na praktycznie dwa miesiące. Nawet nie pamiętam, że to był tak długi okres, ale to też nic dziwnego, no bo wiadomo, tak stresujący czas w życiu, trochę pracoholizmu, takie rzucenie się w wiertych zadań, obowiązków, no i potem takie okresy to w pamięci są trochę czarne plamy, no i ja tak mam właśnie w tym przypadku. Więc w 2018 roku na początku no po prostu Nekro umarło z przyszyn niezależnych, no i rok później, w styczniu 2019, na szczęście moja sytuacja gdzieś tam osobista, rodzinna była lepsza, no i postanowiłem do czasu podsumowań wrócić, no bo ten projekt mimo wszystko wydawał mi się ciekawy, fajny. Uznałem, że nie ma to tamto, machniemy dwa lata na raz. Zrobimy czas podsumowań 2018 i 2017 za jednym zamachem i wówczas poprosiłem znajomych, i nieznajomych, tak różnych gości, gościnie, podcasterów, blogerów, vlogerów, wydawców, pisarzy itd., itd. o dwie wstawki. O jedną na temat 2017 roku i drugą dotyczącą 2018. W sumie odezwałem się, jeżeli dobrze interpretuję moje notatki, do 22 osób z czego cztery wypadły, a 18 podesłało mi przynajmniej jedną wstawkę. Mówię przynajmniej jedną, bo niektórzy zdecydowali się nagrać tylko o jednym z tych lat, tak? czyli albo o 2017, albo o 2018, no, a część wysłała dwie wstawki. Jeżeli pracowaliście nad takimi projektami, no to pewnie się domyślacie, jak to wyglądało. Nie? Wszyscy dostali dość jasne wytyczne ale mimo to ogarnięcie czasu podsumowań no było o wiele trudniejsze od nagrania zwykłych dwóch, trzech, czterech podcastów. Jeżeli kiedyś próbowaliście realizować projekt, w którym bierze udział około 20 osób, zwłaszcza jeżeli to jest projekt zdalnie prowadzony, no to domyślacie się, na jakie trudności mogłem gdzieś nam się natknąć. I z tego miejsca chcę zaznaczyć, ja sobie trochę pożartuję za moment, tak? ale to nie mam do nikogo pretensji czy coś. To w ogóle jest fajna inicjatywa też pod tym kątem, że fandomowo gdzieś tam się zgrywam z ludźmi. Tak? To jest taki networking, odzywam się czasami do osób, z którymi współpracuję w miarę regularnie, no to jest wiadomo, dosyć proste, ale też do osób, z którymi mam kontakt tam raz na pół roku, raz na rok, albo i rzadziej i te osoby po prostu tak fandomowo decydują się jakoś tam wesprzeć, Daj inicjatywę yy, i robią to tak, jak są w danym momencie w stanie. tak Nie wszyscy też z tych osób w ogóle nagrywają, jakkolwiek na co dzień nie mają żadnego sprzętu. Niektórzy, czy jest to dla nich potwornie stresujące, tak jak dla mnie pierwsze nagrania były, więc ja doceniam każdą tutaj pomoc, wsparcie, ale no rzeczywiście dochodzi do różnych takich drobnych lub większych nieporozumień, jakichś tam problemów. No i tutaj najlepszym przykładem jest Wojtek Gunia, który ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić z tego miejsca. Wiem, że się nie obrazi za to, że przytoczę tutaj tę anegdotę, bo my już zrobiliśmy z tego trochę takiego mema wśród naszych wspólnych znajomych. Otóż Wojtek przesłał mi swoje dwie wstawki, no bo on stwierdził, że tak, chętnie pomoże, nie, spoko, Szymas, ja ci tutaj nagram wstawki i o 2017 i 2018, daj mi tylko pomyśleć, nie, i ogarnę. Jakoś tam nie wiem jak to będzie technicznie zrobione, ale no ogarnę, tak coś tam wymyślimy. No i Wojtek przesłał mi swoje dwie wstawki w czterech plikach. <laughs> Założył chyba też, że będę zapowiadał każdego gościa osobno, więc nie przywitał się w żadnej z tych wstawek i musiałem go potem prosić o dosłanie tego powitania. Okazało się, że 3 z tych czterech plików dotyczą roku 2018, a jeden 2017, no i to nie jest problem, ale problemem było to, że ten jeden dotyczący 2017 zaczyna się od słowa natomiast, więc tak wkleić go po prostu zaczynając właśnie od tego natomiast, no to tak no nie bardzo by się dało. No i jeszcze Wojtek przesłał mi to w formacie M4A, więc musiałem to w ogóle najpierw przeformatować, przekonwertować. Ja pracuję głównie na Wave'ach, no bo levelujemy pliki programem, który obsługuje tylko Wave'y. Więc dzięki Wojtek, dzięki. <grydy> Nie dziwię się, że teraz po latach unikasz odbierania ode mnie przesyłek, wyjeżdżasz na tydzień z Warszawy, gdy tylko paczka ode mnie trafia do stolicy. Jest to zrozumiałe w tej sytuacji, <grydy> ale tak już zupełnie na serio to oczywiście to nie jest jakiś problem, żeby skleić trzy pliki w jeden, tak, czy by zrobić jakąś dogrywkę i też tam coś sobie jedno z drugim skopiować, ale przy ogarnianiu różnych takich rzeczy, nie, no bo ja tutaj dałem przykład, ale też niektórzy się po prostu mega stresują i tam pytają, czy na pewno taka jakość jest okej, okay, nie, czy taka długość, czy właśnie ten plik w innym formacie, czy na pewno ja coś z nim zrobię, no to tak ogarnianie nawet samej korespondencji przy około 20 osobach, to już tworzy ten chaos, tak, spłagają zamieszanie i to podsumowanie 2018 roku powstało ostatecznie, tak, to było do ogarnięcia, zmontowałem całość, poleciały trzy odcinki, w sumie ponad cztery godziny już zmontowanego podcastu i też pamiętajcie, no każdy plik był innej jakości, w innym formacie i tak dalej. I też jako, że no część osób ze środowiska no to tam, wiecie, oni się pewnie, znaczy nimi się trochę mniej martwiłem, ale jak kogoś zapraszałem, kto ogólnie nie nagrywa za bardzo, czy część wstawka miała trochę gorszą jakość, no to ja starałem się to tak obrobić, żeby mimo wszystko wycisnąć z tego jak najwięcej, żeby tej osoby nie było na przykład głupio, że ma tę jakość trochę gorszą. Albo żeby ktoś się nie doczepił w komentarzach, nie, że może ktoś nie powinien nagrywać, bo właśnie, nie wiem, coś tam głośno się jest bardziej nierówna i tak dalej, więc staram się to też dopieścić. I tak, nawet bardziej się tym stresując niż z przeciętnym zwykłym odcinkiem. Więc pracy było dużo, udało się, ponad 4 godziny audycji poleciało, no ale został ten 2017 rok. No i ja wtedy miałem dosyć, nie? Stwierdziłem, no nie, nie ogarnę drugiego takiego projektu. Jeszcze ja mam w styczniu i w lutym koniec semestru, tak, sesję. Potem wprawdzie tam kapkę wolnego też, znaczy wolnego, no szkolenia, spotkania, jakaś tam biurokracja, etc., czy ogarnianie zajęć na przyszły semestr, ale no, nie jeżdżę, powiedzmy, na zajęcia stacjonarne przez tam 2-3 tygodnie. Jeżeli mi wszyscy zdadzą sesję też w pierwszym terminie, a to jest inna sprawa, ale abstrahując od tego, chodzi mi o to, że uznałem, że muszę zrobić sobie przerwę. 2017 rok to podsumowanie trafia do zamrażarki i jeszcze dogadałem się z Wojtkiem że dogra mi. Nie dograł. Dodatkowe wejście na temat 2017 roku. Już nie pamiętam detali, nie? No bo to było 8 lat temu względem momentu, w którym to nagrywam. Mógłbym się pewnie cofnąć gdzieś tam na czatach, ale nie chce mi się tyle scrollować. W każdym razie Wojtek miał mi coś tam jeszcze dograć. Ja nie wiem, czy ta pierwsza wstawka, nie wiem, po prostu jej nie wysłał, bo była nie wiem, złej jakości, czy coś tam się nie nagrało, czy o co chodziło. I Wojtek powiedział, że dogra, ja powiedziałem, że super, spoko, nawet się nie musisz spieszyć, nie, tam za tydzień, za dwa, za miesiąc wrócimy do tematu. I wtedy to opublikuję, to i tak jest zaległy czas podsumowań, więc to bez większego znaczenia, kiedy to teraz poleci. No, bez większego znaczenia, nie? No i okazało się, że nie tylko minął miesiąc czy dwa, ale minął prawie cały rok. Kolejny grudzień, przyszedł, moi rodzice znowu byli chorzy, Akurat ja znowu ledwo ogarniałem życie, zapomniałem, że w ogóle ten zaległy czas podsumowań cały czas czeka w tej zamrażarce, a jednocześnie nawet nie miałem głowy, by próbować potem w styczniu kolejnego roku kontynuować tę tradycję. Przyszedł 2020, ja stwierdziłem, że nie, nie ma opcji po prostu czas podsumowań znika, tak w sensie nie ogarnę tego logistycznie. W 2021 roku też odpuściłem, na szczęście, bo gdybym znowu wpadł na pomysł żeby zrobić podwójną edycję, to ja nie wiem, czy na by nie umarło na zawsze w 2021 roku. No i tak właśnie czas podsumowań popadł w zapomnienie. Do czasu, bo obecnie kolejne 6 lat później względem tego okres, o którym mówiłem, uznałem, że to jednak była na tyle fajna inicjatywa, że warto do niej wrócić. Ja o tym wspominałem w podcaście urodzinowym, chyba już półtora roku temu, no i w ostatnim roku też w listopadzie. Wspominałem, że trochę to za mną chodzi, trochę korci mnie, żeby wskrzesić tę inicjatywę i też y, chyba jeszcze w tym ubiegłym roku półtora roku temu, tam się pojawiły komentarze, że tak, Szyma czas podsumowań był spoko, tak, zrób to. I ja jeszcze w 2025 się na to nie porwałem, ale teraz w 2026 nie tylko poprosiłem masę ludzi o wstawki i to więcej osób niż wcześniej, w tych latach wcześniejszych, ale jeszcze odmroziłem te, uwaga, nagrane w 2019 roku na temat, uwaga, 2017 roku tego podcastu trzeba słuchać z notesem i po prostu te liczby zapisywać tak te lata żeby w ogóle skumać o czym ja mówię nie co to za uniwersum co się tutaj dzieje i wiem, wiem, mogłem poczekać jeszcze rok, poczekać te 12 miesięcy i dać to wszystko w 2027, ale już nie będę aż tak kombinował, podobno jak się coś zamraża i odmraża, zamraża i odmraża, no to traci na jakości, na wartości, tak. potem się jeszcze projekt w nie otworzy czy coś, więc już nie będę kombinował, a poza tym jeszcze mi się dysk spali czy coś takiego się wydarzy i znowu stracę dane to jest w ogóle niesamowite, bo mi się po drodze autentycznie spalił dysk. Wszystko, co miałem na laptopie poszło w diabły, w tym też sporo ważnych danych, a akurat ten czas podsumowań się zachował w archiwum i dlatego możecie go w końcu posłuchać. W sumie też część moich gości pewnie będzie w szoku, gdy dowie się teraz w najbliższych dniach, że wciąż mam ich wstawki. Część pewnie nawet nie pamięta, o czym nagrywała, ale dla mnie to tylko lepiej, nie no, bo będzie więcej odsłuchań. Ale dobra, koniec tych żartów, dosyć wstępu na temat historii tego nagrania, przejdźmy do spisu treści. Jako już na temat 2017 roku otrzymałem ostatecznie wstawki od 12 osób, to uznałem teraz, że podzielę je na 4 nagrania. W każdym odcinku usłyszycie trzy inne osoby. Przypomnę, że ich zadaniem nie było stworzenie jakiegoś obiektywnego top horroru, a polecenie się subiektywnymi polecankami, tak? Chodziło o to, żeby potem każda słuchaczka, każdy słuchacz mógł znaleźć w tym cyklu coś dla siebie i najlepiej coś o istnieniu, czego inaczej by się taka osoba nie dowiedziała w ogóle. Tradycyjnie dla tego typu audycji stawki będą miały różną długość, różną jakość, różną formę. Nie każda osoba z zaproszonych, tak jak już zauważyłem, na co dzień czy od święta cokolwiek nagrywa. Niektórzy tutaj nagrywają na totalnym spontanie, inni zaś czytają przygotowane wcześniej szczegółowo notatki, teksty montaż już leżał po mojej stronie, więc jeżeli słychać jakieś cięcia lub wpadki, to ja akurat jestem tutaj winny, tutaj ja posypuję głowę popiołem, no chyba, że chodzi o stawkę Pawła Matei, bo on akurat coś przyciął w środku zdania <grych> i nie dało się już z tym nic zrobić, nie no. Znaczy to prawda, ale to tak sobie z Pawłem mogę pożartować, nie? I z Wojtkiem, żeby nie było, że goście będą się potem gościnie bali, <grych> bały do <grych> mnie coś przesłać, bo będę hejcił. Nie, nie, nie, to, to tylko tak sobie żartuję. Dosyć tego dobrego Zapraszam na pierwszą część Czasu Podsumowań 2017, w którym zgodnie z nazwą podsumujemy rok 2017 w Grozie. Przed wami trzy osoby. Jerry, czyli Michał Rakowicz, Agnieszka Pilecka z bloga agapilecka.pl oraz właśnie Wojtek Gunia, pisarz, tłumacz i admin, dotychczasowy admin, bo to się w przyszłości zmieni. Grupy Horror Weird Fiction. Miłego odsłuchu. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz. Szymas zaprosił mnie do swojego podsumowania i kolejny raz niezmiernie miło jest mi tutaj gościć, chociaż kolejny raz oczywiście z podsumowaniami mam problem, przy czym jest to przede wszystkim problem urodzaju, bo tak jak ostatnio o tym wszyscy mówili, tak rok 2017 potwierdza, że z horrorem w różnych mediach dzieje się dobrze, a można powiedzieć nawet bardzo dobrze. I tych rzeczy ważnych, ciekawych, godnych uwagi jest naprawdę przeogromnie dużo i po prostu na wszystko nie ma czasu. Ja ze swojej strony chciałbym wyróżnić kilka tytułów, które na mnie zrobiły największe wrażenie i zacznę dosyć nietypowo, podejrzewam, bo od komiksów. W 2017 roku pojawiło się u nas ze swoją ofertą w języku polskim wydawnictwo Non-Stop Comics i oni sprowadzili na nasz rynek bardzo dużo tytułów w tamtym okresie głównie od wydawnictwa Image. Między innymi pojawił się tytuł The Black Monday Murders Jonathana Hickmana, o którym to komiksie ja przyznam się szczerze nie słyszałem zupełnie nic, a jest to jeden z najlepszych komiksów, jakie czytałem w ostatnich latach i to nie tylko horrorów, ale komiksów w ogóle. Dla mnie to jest naprawdę perełka, perełka, którą można polecić każdemu, fanowi horroru, każdemu fanowi grozy. Jest to komiks nietypowy, bo on łączy ze sobą wątki kryminalne, okultystyczne oraz przeróżnego rodzaju konspiracje, teorie spiskowe z ekonomią w tle. Brzmi to może dosyć egzotycznie, ale naprawdę Hickman potrafi czytelnika wciągnąć bez, bez reszty w ten świat tych właśnie tajnych stowarzyszeń, tych szkół ekonomii, które są zbratane z jakimiś ciemnymi siłami i one rządzą tak naprawdę tym światem, nie wiem, wywołując kryzysy ekonomiczne i tak dalej, tak dalej. Fantastyczny komiks, świetnie rozpisany pod skątem formalnym, bo tutaj mamy bardzo dużo zabaw z kadrowaniem, z dodatkami w postaci jakichś dodatkowych dokumentów, smaczków w postaci, nie wiem, protokołów, przesłuchań, które są częściowo zamazane, jakichś mapek i tak dalej, tak dalej. Naprawdę kapitalna rzecz, jeżeli o tym tytule jeszcze nie słyszeliście, to śmiało go Wam polecam, powinniście po niego sięgnąć. Kolejny z takich ciekawszych rzeczy, które w tym 2017 roku się pojawiły komiksowo, to jest pojawienie się na taką skalę serii Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, czyli tego swoistego spin-offu do Hellboya. Egmont w 2017 roku rozpoczął z jednej strony wznowienie Hellboya w takiej twardej oprawie w wersji Deluxe, no i oczywiście ta seria to jest też fenomen i, i, i jakby wiadomo, że Helboja polecać można w ciemno, fanom grozy, fanom mitów, legend, pulpowego horroru, ale ja ze swojej strony chciałbym Wam zwrócić uwagę właśnie na serię Biuro Badań Paranormalnych i Obrony. To jest oczywiście spin-off. Tam helboja jest relatywnie niewiele, raczej poznajemy pracę agentów biura, i to jest seria rewelacyjna. Ona się sprawdza świetnie w takich krótszych, autonomicznych opowieściach, ale to jest też komiks, który jest świetnie prowadzony pod kątem właśnie rozwoju postaci, pod kątem takiego jakiegoś większego metaplotu. Jest to komiks cały czas kontynuowany. Jeżeli o nim nie słyszeliście, albo słyszeliście tylko i wyłącznie o helboju, chcielibyście poczytać coś więcej, w tych klimatach i po prostu zapoznać się ze świetnym komiksem to zdecydowanie po biuro badań paranormalnych i obrony powinniście sięgnąć i zanim przejdę do filmów to krótko o dwóch mediach, z którymi w sumie w 2017 roku miałem relatywnie niewiele do czynienia mam na myśli tutaj seriale i książki zacznę od seriali, bo tradycyjnie sięgnąłem po American Horror Story i w mojej ocenie to, co dostaliśmy w 2017 roku, czyli Kult, to jest, powiem z tego miejsca jedna z najgorszych rzeczy, jakie w ostatnich latach widziałem w ogóle. To jest po prostu naprawdę sezon tak katastrofalnie zły, że yy, ja no nie, nie, nie wiem co tam się stało Ryanowi Murphy i spółce, że yy, stworzyli aż takiego potworka fatalnie rozpisany sezon pod każdym jednym względem, gdzie dosłownie parę odcinków jakoś się tam broniło, ale całościowo to jest naprawdę spektakularna klapa i bardzo duża rysa na całym American Horror Story, które po powrocie ze świetnym Raną i po niezłym hotelu wydawało się wracać na właściwe tory, no niestety, jak widać co sezon to zaskoczenie czasem jednak negatywne. Wspomnieć bym chciał również o serialu Dimension 404, wymiar 404 krótkiej antologii, która nie jest stricte horrorem, ale zawiera też w sobie odcinki właśnie z tego podgatunku. To jest taka bardziej strefa mroku, ale ja Wam bardzo polecam, bo to jest serial, który wydaje mi się jest mało znany. O nim się bardzo mało mówiło. To jest, jeżeli ja dobrze pamiętam, tylko 6 odcinków. Świetnych odcinków, naprawdę. Jeżeli jesteście fanami właśnie antologii, to powinniście sprawdzić ten serial. Bo to jest sześć nietuzinkowych odcinków, które nie wszystkie są równe, ale te, które są na tym najwyższym poziomie, to jest naprawdę kapitalna rzecz. I zanim przejdę jeszcze do podsumowania filmowego, dosłownie w paru zdaniach o... Książkach. W paru zdaniach dlatego, że tak jak wspomniałem na samym początku w horrorze dzieje się przeokrutnie dużo i ja Wam powiem, że tych książek wychodzi tak też dużo, że ja ostatnimi czasy no, z czegoś musiawszy zrezygnować właśnie horrorów czytam tych świeżych yy, relatywnie niewiele. Natomiast wydaje mi się, że kilka ciekawych i godnych uwagi tytułów się pojawiło i tak naprawdę wybrałem sobie trzy, które zrobiły na mnie spore wrażenie i są z różnych gatunków, z różnych konwencji i dlatego też myślę, że można całą trójkę Wam polecić. Po pierwsze zabawa wchowanego Jacka Keczama. Tytuł, który bardzo dobrze moim zdaniem łączy tego keczama bardziej brutalnego z tym keczamem takim bardziej przyziemnym, obyczajowym. Bardzo dobrze się bawiłem na tej powieści. Drugim tytułem jest Miasto i Rzeka, czyli tak naprawdę dwie mini-powieści Wojtka Guni. Wszyscy czekaliśmy na tę książkę, dlatego że po świetnym zbiorze opowiadań i innych opowiadaniach, które gdzieś tam się już od premiery powrotu ukazały. Po bardzo dobrej powieści Nie ma wędrowca. No wszyscy czekaliśmy, co Wojtek Gunia nam dostarczy. No i Miasto i Rzeka jest tytułem dobrym. Też o nim kiedyś w podcaście mówiliśmy, dyskutowałem na, te, na temat tej powieści z Pawłem Mateją w Karpiowym podcaście dokładnie. Jest powieścią dobrą, ale troszkę chyba poniżej oczekiwań, przynajmniej moich. Oczywiście to jest poziom na tyle wysoki, że mówiąc otwarcie brać w ciemno i czytać, bo ja chciałbym być tak rozczarowany większością tytułów, z którymi się spotykam, bo to jest naprawdę świetna książka, ale ja osobiście się spodziewałem trochę więcej, trochę czegoś innego. No cóż, ja czekam na kolejne tytuły autora i tak z wypiekami na twarzy. No i na koniec filmowo. Oczywiście 2007 rok to jest przede wszystkim rok dwóch filmów. Z jednej strony to, które okazało się spektakularnym sukcesem, w przeciwieństwie niestety do Mrocznej Wieży. I to z sukcesem i można powiedzieć artystycznym i komercyjnym, no bo to stało się najlepiej zarabiającym filmem w historii horroru. Spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami zarówno recenzentów, jak i widzów. No i nie ma co się dziwić, że powstaje część druga. Drugim tym filmem, o którym wspomniałem, jest Uciekaj, które też jakby szturmem zdobyło popularność i to zarówno pośród widzów i krytyków. O obu dwóch, dwóch filmach mówiliśmy w podcastach, więc to odsyłamy więcej do naszych recenzji. I ja się zgadzam, że to są świetne filmy, ale jeżeli ja miałbym coś wyróżnić z tego 2017 roku, to przede wszystkim Row, czyli mięso. To jest film, który formalnie niby debiutował w 2016 roku, ale on tak naprawdę właśnie tej szerokiej dystrybucji doczekał się w 2017. Ja go obejrzałem co prawda jeszcze później, ale to jest naprawdę tytuł, który jest moim zdaniem absolutną taką małą perełką, który łączy pewne walory kina artystycznego z kinem stricte gatunkowym, rozrywkowym. Świetny tytuł, dosyć nietypowy, z jednej strony niby przewidywalny, niby mało odkrywczy, ale zmontowany, zrealizowany w taki sposób, że naprawdę potrafi widza poruszyć, zafascynować. Dla mnie małe, wielkie kino i też jeżeli z tym tytułem się wcześniej nie zetknęliście, to ja Wam bardzo, ale to bardzo polecam. I cóż, ode mnie to by było na tyle w tym krótkim podsumowaniu 2017 roku, dobrym roku. Miejmy nadzieję, że te kolejne rata będą równie udane jak to, co mogliśmy śledzić przez ostatnie 12 miesięcy. Cześć. Z tej strony Aga z agapilecka.pl. Szymas poprosił mnie o nagranie horrorowego podsumowania 2017 roku. Choć z nagrywaniem mi nie po drodze, to jednak się na to decyduje. Ostatni eksperyment i nagrywanie pokwasonowych wrażeń okazały się być fajną zabawą, więc chętnie pobawię się jeszcze raz. Różnica jest taka, że w tamtej sytuacji było łatwiej, bo temat był bardziej konkretny, odgórnie narzucony. Tu niby też mam temat, ale jak jest taka swoboda, taka duża dowolność, to no cóż, trzeba myśleć. A myślenie, jak wiadomo, czasem boli. No i tak sobie myślę i myślę i to boli i boli, ale mimo tego bólu, mimo tego cierpienia próbuję się jakoś przedrzeć, sięgnąć do wspomnień o godnych poleceniach, horrorowych pierdołach. I oczywiście pierwsza kategoria, jaka przychodzi mi do głowy to książki. O książkach nie będę mówić, bo o książkach pewnie będą mówić wszyscy, a jak będą mówić wszyscy, to mi się już nie chce. Poza tym, nawet jakby mi się chciało, to ciężko mi się teraz cofnąć tak dwa lata wstecz i wydłubać z tego jakiś rewelacyjny tytuł. Ale zarówno w 2017, jak i w każdym innym roku, nawet nie czytając, w ciemno mogę polecać wszystko, co wydają Gmorki. Wydaje mi się, że wydawnictwo Gmork to jedyne wydawnictwo, które wydaje tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Jestem zbyt leniwa, by sprawdzać teraz, które tytuły wyszły w 2017 ale jakiekolwiek by nie były, śmiało możecie brać się za ich lekturę. Kolejna rzecz, o której ludzie będą mówić, to pewnie konwenty. Ja nie jestem zbyt konwentowym człowiekiem. Jedyne, co odwiedzam, to kwason. Ale ile można gadać w kółko o kwasonie? Wiadomo, że jest fajny i w ogóle. Także zostawiam ten temat dla innych. To nie jest moja działka. Następny, popularny temat to filmy. Ale ja filmów oglądam bardzo mało. Czas, który mogłabym na nie poświęcić, poświęcam na coś o wiele lepszego, czyli na seriale. I w tym momencie bardzo, ale to bardzo chciałabym móc powiedzieć, że w 2017 roku miał premierę trzeci sezon rewelacyjnego serialu Scream Queens. Niestety, nie mogę tego powiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć, że w 2017 powiało grozą tak mocno, że wleciała mi ona do oczu, wywołując łzy. W 2017 show oficjalnie został cancelled i Aga bardzo z tego powodu płakała. I płaczę nadal. Dobra, złapmy w końcu jakiś temat, przy którym Aga nie płacze, z którego się cieszy i który może polecić. Skal, czyli mówiąc po polsku czaszka. Gra od wodawnictwa Granna, wchodząca w skład serii Gry z pazurem, którą opisywałam kiedyś w magazynie Brama. Maleńkie pudełeczko i olbrzymie emocje. Tak można podsumować ten twór. To taki trochę poker, ale łatwiejszy i z pewnością ładniejszy. Jako że gra przeznaczona jest dla maksymalnie sześciu osób, mamy tu sześć zestawów kartonowych kółek. Na trzech z nich są kwiatki, a na jednym znajduje się czaszka. Każdy ma taki komplecik, nie pokazuje go przeciwnikom i odkłada krążki na stół w taki sposób, by nikt nie podejrzał co tam jest, bo to mogłoby zepsuć całą zabawę. Chodzi o blew, chodzi o ściemnianie, chodzi o to, by wzbudzić zaufanie, a później uwalić przeciwników. Bardzo fajna propozycja z nutką hazardu. Idealna na prezent właśnie przez to, jak pięknie jest wykonana. Graficznie to jedna z moich ulubionych pozycji. Nie powiem, kto za oprawę graficzną odpowiadał, bo koleś ma dziwne nazwisko, które pewnie źle przeczytam, ale ów Thomas wykonał kawał świetnej roboty. No i tu właśnie wychodzi minus nagrywania. Ani nie poznacie nazwiska, ani też nie zobaczycie, jakie to piękne czaszeczki i kwiatuszki nam utworzył. Za to dowiecie się, że warto zapoznać się z tym imprezowym tytułem. A jak chcecie wiedzieć więcej, to recenzja jest oczywiście u mnie na blogu. W 2017 roku za sprawą wydawnictwa Studio JG ukazały się w Polsce dwie mangi. O ile mangi to nie moja bajka, bo w większości graficznie mnie bardziej obrzydzają niż zachęcają, tak tę serię bardzo lubię i nawet nie wkurza mnie fakt, że muszę czytać od tyłu. Mam oczywiście na myśli komiksy na podstawie twórczości Lovecrafta. Do wydania zeszytu kolor z innego świata użyto przekładu Macieja Płazy, który przez wielu uznawany jest za najlepszy, ale czy jest najlepszy to wam nie powiem, bo zwyczajnie nie wiem. Aczkolwiek tutaj sprawdzał się dobrze, nie odczuwałam żadnych zgrzytów. Graficznie, mimo iż jest to manga, podobało mi się bardzo. Czuć tę atmosferę niepokoju, nastrój niesamowitości. na Beigu, nie mam pojęcia czy tak to się czyta, obstawiam, że tak, graficznie podołał. Powiem więcej, zachwycił mnie tym, co zrobił, zarówno w Ogarze, w danym rok wcześniej, jak i tutaj. W 2017 wyszedł także nawiedziciel Mroku. Jeszcze nie miałam przyjemności go czytać, ale jeśli trzyma poziom poprzedników, to z pewnością warto po niego sięgnąć. A nawet jeśli ktoś nie lubi komiksów, a lubi Lovecrafta, to warto je mieć, bo pięknie wyglądają na półce. W 2017 roku rozpoczęłam swoją zabawę w geocaching. Jak ktoś nie wie co to, to już tłumaczę. Jest aplikacja, jest społeczność wariatów, którzy z niej korzystają. A korzystają w taki sposób, że zakładają lub odnajdują skrytki. Nie w telefonie, nie w sieci, tylko fizycznie na całym świecie. Aplikacja służy tylko do tego, by wskazać Ci drogę do takiego kesza. A Ty sobie idziesz, szukasz i się cieszyć jak znajdziesz. Jak znajdziesz to wpisujesz się do tak zwanego logbooka, chowasz wszystko na miejsce, następnie logujesz znalezienie w aplikacji. Może brzmi to idiotycznie, ale z pewnością jest to świetna, wciągająca zabawa, która zmusza nie tylko do tego, by dupy, dupę, ale też pozwala na poznawanie nowych, interesujących miejsc, a nawet ich historii. Skrytki są różne, różniste. Może to być wielki, metalowy, wojskowy kontener, a może to być maluteńki schowek, zamocowany do czegoś imitującego śrubkę i przyczepiony gdzieś dzięki magnesowi. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele tego typu skrytek mijacie na co dzień. Przechodzicie koło nich, zupełnie nieświadomi ich istnienia. Dobra, to tyle tytułem wstępu odnośnie geocachingu. A dlaczego o tym mówię? Co on ma wspólnego z horrorem? Ano to, że czasem zdarza się, że skrytki te bywają ukryte w miejscach nie tylko dziwnych, ale i strasznych. Rozpoczynając przygodę z kaszami popełniłam jeden z klasycznych błędów początkujących. Chciałam znaleźć to, co jest blisko, a nie to, co jest łatwe taki oto sposób wylądowałam w miejscu określonym jako skliszcza na jasieniu. Skrytka ta została założona właśnie w 2017 roku, około miesiąc przed tym, jak się wkręciłam w tę aktywność. Nieważne, że początkowo nie wiedziałam w ogóle o co chodzi i czego tak naprawdę szukam. Ważne, że wyposażona w telefon i długopis poszłam na poszukiwania. Przedarłam się przez wielkie, kłujące krzaczory i przy pomocy GPS-a dotarłam do miejsca, którego w życiu bym się tam nie spodziewała. Tuż obok pięknego, nowo powstałego osiedla, za kawałkiem pola, pośród wielkich, straszliwych drzew, znajdowało się to coś. Miejsce ukrycia skrytki. Jej autor napisał, że w tym właśnie miejscu znajdowała się opuszczona hodowla kun. Do niedawna była zamieszkiwana przez skłotersów. Gdy w okolicy powstało nowyckie osiedle, z którego zaczęły ginąć rowery, wózki, a nawet psy, mieszkańcy wkurzyli się i podpalili miejscówkę, by wykurzyć ludzi. Altanki spłonęły, nie wiadomo, czy ktoś spalił się razem z nimi, ale ja nikogo nie znalazłam. Zostały fundamenty z kliszcza. Wygląda to przerażająco, ale też intrygująco. Przedzierając się tam między pozostałościami klatek na zwierzęta, przeszukując zapadnięte piwnice pełne starych butelek i słoików, krocząc między dechami pełnymi zardzewiałych gwoździ, odczuwa się pewien niepokój, nawet gdy zwiedza się to miejsce w ciągu dnia. To jedno z tych miejsc, gdzie słońce nie zawsze dociera i niezależnie od pory roku zawsze panuje tam mrok. Oczywiście kasza wtedy nie znalazłam. Dopiero kilka miesięcy później, gdy już wiedziałam o co chodzi i miałam pomocnika. Ale miło wspominam tę samotną wyprawę, mimo iż zakończyła się porażką. To miejsce nie jest może tak straszne i fajne jak opuszczony kemping w Borowie, ale tamten cash został założony w 2014 roku, więc o nim mogę opowiedzieć innym razem, bo powoli zjeżdżam z tematu. Podsumowując, geocaching jest super, a geocaching w strasznych miejscach jest jeszcze bardziej super, bo można się bać. I na tym chyba zakończę. Z pewnością, jak skończę nagrywać, przypomni mi się jeszcze mnóstwo wspaniałości horrorowych, ale będzie już za późno. Natomiast jeśli będzie to coś na tyle fajnego, że będę chciała się tym z Wami podzielić, to się z Wami podzielę. Natomiast będzie to już w wersji pisanej, więc warto wskoczyć na facea, polubić fanpage agapilecka.pl i wypatrywać informacje o wpisach. Tak, reklama na koniec zawsze musi być. Dzięki i do usłyszenia lub przeczytania. Cześć, z tej strony Wojtek Gunia. Myślę, że takim najbardziej dojmującym, a nawet wstrząsającym doznaniem z obrębu grozy w ubiegłym roku było dla mnie nie książka, nie film, ale gra. I o tej grze chciałbym troszkę powiedzieć. Tym tytułem jest Hellblade, Senua's Sacrifice. Muszę powiedzieć, że kiedyś grałem znacznie więcej niż dzisiaj. Troszkę jakby od, tej, od tego kręgu kręgu tego medium odszedłem w ostatnich latach ze względu na brak czasu, ale kiedy zobaczyłem zapowiedź Hellblade, jako gry, która w taki powiedzmy bardzo głęboki i przemyślany sposób zgłębia temat, jakim jest choroba psychiczna, konkretnie psychoza, no, stwierdziłem, że muszę w to zagrać. I jak pomyślałem, tak uczyniłem, grę zakupiłem, i to była jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłem podjąć, ponieważ pod względem zarówno jakby fabularnym, jak i konceptualnym, Hellblade jest no, absolutnym ewenementem. Historia piktyjskiej wojowniczki, która w poszukiwaniu swojego ukochanego zstępuje do piekieł, do jakichś tam, powiedzmy, zaświatów e, zwierzeń e, wikingów, robi, robi wrażenie wręcz e, porażające. Być może pomysł, żeby jakby ten jakby znany z różnych takich, powiedzmy, bardzo fundamentalnych tekstów kultury, motyw katabazy, wykorzystać jako metaforę choroby psychicznej, no, nie jest może jakoś bardzo oryginalny, ale ze względu na charakterystykę medium, jaką, jakim jest gra komputerowa, pozwolił to zrobić, jakby pozwolił na osiągnięcie takiego nadzwyczaj imersyjnego środka wyrazu. Przemierzamy jakby to piekło razem z, z bohaterką, przy czym przemierzając piekło tak naprawdę przemierzamy coraz bardziej wykoślawione, coraz bardziej zdeformowane przestrzenie jej umysłu. No jest to, czysta, jest to czysta psychotopografia, którą tak bardzo cenię w rich fiction, dlatego być może Hellblade robiło na mnie tak kolosalne wrażenie, ponieważ właśnie pokonując jakby kolejne poziomy tej gry, pokonywałem kolejne poziomy wyobraźni bohaterki, udręczonej, udręczonej właśnie psychozą. Przy czym warto wspomnieć, że nie jest to jakby psychoza, która się wzięła, która jest, której obraz jest wyobrażeniem twórców. Hellblade zostało zbudowane w ten sposób, że jakby każdy z poziomów, które przechodzimy w tej grze, w jakiś sposób jest inspirowany albo konsultowany z osobami, z ludźmi, którzy rzeczywiście cierpią na zaburzenia psychotyczne. Więc jakby background tej, tej narracji ma swoje miejsce w rzeczywistości, jakby w rzeczywistych, to jest trochę śliskie słowo w tym kontekście, w prawdziwych jakby doznaniach odmiennych stanów świadomości, jakich ludzie doświadczają. A są to doświadczenia naprawdę przerażające, już jakby od samego prologu, Kiedy oglądamy plecy naszej bohaterki, która płynie takim malutkim czułkiem po rzece i zgłębia się coraz bardziej w taką no, przerażającą krainę, gdzieś tam na drzewach wiszą zwłoki ludzkie, jest ciemno, ponuro, szaro, i jakby do, w połączeniu z dźwiękiem i z głosami, które ta bohaterka słyszy, ponieważ jakby tym jednym z objawów wytwórczych psychozy są głosy, które się słyszy robi to wrażenie potężne. A potem to potężne wrażenie w zasadzie narasta do samego końca. Muszę przyznać, że niektóre z wizji, które zaprezentowano w Hellblade były dla mnie no, trudne do przebrnięcia ze względu na poziom napięcia i strachu, jaki generują. Naprawdę grając, jakby uczestnicząc w świecie Hellblade, myślę, że też taki był cel twórców gry, można poczuć ten sam dokładnie lęk, to przerażenie, jakie jest doświadczeniem osób, których percepcja tak bardzo drastycznie się załamuje, które w tak specyficzny sposób postrzegają świat wokół siebie. I jest to, jest to doświadczenie bardzo cenne i bardzo rozwijające. Myślę, że jeżeli, jeżeli będziecie śledzić jakby w internecie komentarze na temat tej gry, zwrócicie uwagę, że Wielu graczy, którzy halblej ukończyli, kończyli, przyznaje, że dzięki tej grze, na przykład, ta gra na przykład otworzyła im oczy na to, co czuje osoba chora na psychozę. Ponieważ no, żyjemy, żyjemy w świecie, w którym jakby zapadalność na choroby psychiczne bardzo się zwiększyła. I często się zdarza, że osobami dotkniętymi różnymi zaburzeniami psychicznymi są na przykład nasi bliscy. Hellblade jakby pozwala zmniejszyć ten dystans poznawczy, pozwala wczuć się w cierpienie osoby, która no, postrzega świat w diametralnie inny sposób niż my. Jest to ogromna wartość tej produkcji. Kolejną wartością jest świetna fabuła, która jakby właśnie wykorzystując ten motyw, który znamy czy z Gilgamesza, czy z mitu o Erfouszu i Eurydyce, robi to w sposób, który pod sam koniec gry Naprawdę ściska za gardło. Nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek byłem wzruszony kończąc grę komputerową. Na pewno, na pewno do takiego bardzo głębokiego wstrząsu i wzruszenia doprowadziło mnie Halblade. Absolutnie fenomenalna, piękna, piękna produkcja. Bardzo głęboka i świadcząca o ogromnej wrażliwości ludzi, którzy ją tworzyli. To się w świecie komputerowych gier zdarza, myślę, nie aż tak często, a przynajmniej nie aż tak bardzo oczywiste. A jednocześnie oprócz jakby tego całego z tej całej psychologicznej głębi jest to bardzo grywalna produkcja, w której no, mamy tak okazję trochę pomachać mieczem i pobiegać po bardzo ładnych, efektownych wizualnie krajobrazach. Można powiedzieć, że łączy przyjemne z pożytecznym. Na pewno każdemu bardzo, bardzo ją polecam. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że dzięki właśnie takim produkcjom jak Hellblade gry komputerowe nadganiają, jakby gubią dystans do takiej prawdziwie głębokiej, dobrej literatury. I to już wszystko na dziś. Dziękuję moim gościom i gościni za udział w tym nagraniu. Wam dziękuję za wysłuchanie audycji. Jeżeli chcielibyście, chciałybyście mnie lub moim gościom i gościniom coś polecić, to oczywiście zachęcam do komentowania, a sam na ten moment kończę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. Zgadnij. No, zgadnij, co będzie za tydzień. No, jak myślisz? Hmm, hmm, co może się ukazać za tydzień? Cześć. Cześć wszystkim. Hej.